Znaleźliście wspaniałe rzeczy, ale ja chciałabym, żebyście opowiedzieli tak z samego początku, a na samym początku są listy. Pewnie wielu z Państwa widziało już tę wystawę, którą można zamykować w miesięcy wszystkich latach, ale jeśli ktoś widział i jest na tej historii, no tak, chciałabym się, żebyś, chciałabym Cię prosić, żebyś opowiedziała o tym, jakie to są listy, skąd one są, kto je wysłał? Dlaczego one nigdy do adresatów nie dotarły? Jak one trafiły do naszych rąk? Jednak bardzo w bardzo telegraficznym skrócie na To są listy, które były wysłane przez emigrantów z terenu z władzy Polski, a konkretnie rzecz biorąc, z rosyjskiego, przez emigrantów, którzy wyjeżdżali w Stanów Zjednoczonych i do i wysłane do krewnych, którzy pozostali w tym kraju. A listy, które nigdy nie do adresatów, ponieważ zainteresowała się nimi czapska cenzura, problem walki z coraz bardziej masowym zjawiskiem morskich emigracji Chłopów z bardzo różnych względów ekonomicznych, kwestia odbierania podatników, siły roboczej, militarnych, znikali krócimy, i też wizerunkowych, że wybierano Amerykę zamiast wspaniałych w Rosji. Te listy zachęcały to, że zostały zostało zatrzymane. Przez kolejne kilkadziesiąt lat zalegały gdzieś w jakichś magazynach. Aż do roku 1941, kiedy to młody historyk Witold Kula, wówczas prowadzący tajne komplety z archiwistyki, odnalazł je w jednym z warszawskich archiwów. Oni sobie tam w kilku tysięcy zalegały w skrzyniach, w winnicy archiwum. Bardzo się ucieszył z tego odkrycia, tym bardziej że prowadził te komplety dla członków baterionów chłopskich, więc okazja ćwiczenia archiwistyki na materiale pisanym przez chłopów. Oczywiście niemożliwe było opracowaniem archiwum, więc oni te listy wynosili partiami do mieszkania i do Bakuli. Tam je opracowywali inwentaryzowali, odszokowywali, tak przepisywali na nowo, analizowali i później wybuchło powstanie warszawskie, powstanie w tym spłynęło archiwum a wraz z nim listy z wyjątkiem 367 sztuk korytinałów, których było najzwyczajniejszy dzień odnieść do archiwum. One później zalegały w szafie z ciuchami późniejszego Profesora Uniwersytetu Warszawskiego w Kuli i wreszcie cała rodzina Kulów postanowiła do tego materiału, on został wydany w roku 1963 jakoś udało się to przepchnąć przez wczesną cenzurę mimo sformułowań mówiących, że lepiej jest Ameryce z ludzkim krajem świerdzącym Jakoś to przeszło, aczkolwiek same listy przeszły bez większego, a podobnie jak kolejne wspomnienie przed kilkoma laty. To był taki główny motyw, dla którego się sobie wystawę. Wszyscy jesteśmy migrantami. No ale no, oczywiście, wyczyta się te listy, one są bardzo osobiste, bardzo intymne, bardzo, litymne, bardzo To są listy pisane przez mężczyznę, do pozostawiony on. Przez ojców i matki do dzieci, przez migrantów, do się rodziców, pełne takiej troski i nadziei na szybkie połączenie. Te często zabierały tak zwane szybkarty, czyli bilety na statek, dawarek i obietnice, przesłania takich szybkart, imigranci pisali do żołnierzy, wśród moje mieszkanie, kiedy kochamy żoną pustkę, tutaj i, i trudne przekarmujące właściwie wrażenie jakby całego realizmu, który stoi za tymi historiami, takie całe przekarujące się myśli, a, czy tym rodzinom kiedykolwiek mimo tej udało się e, e, połączyć. Oczywiście my byliśmy pierwsi, którzy wpadliśmy na ten pomysł, ponieważ profesor kula w ogóle już wówczas, nie na z wysłali grupę studentów pod koniec lat 70. do wiosek, do których były adresowane te listy. Na tym można dzieci, że nic tam nie znaleźli. I można teraz domnimywać, co, co było przyczyną. Być może to to, że antropolodzy są bardziej na molni niż historycy, hmm. w kontakcie z takim człowiekiem i na pierwsze nic nie wiem, nie, nie tylko zaczynają rozmowę o, o pogodzie, o tym, gdzie można być mleko i o polityce i, i, i tym sposobem sposób do tych historii migracyjnych, ale myślę, że duży punkt też to, że to był okres prl u i nie za bardzo ludzie chcieli chwalić się różnego rodzaju koneksjami ze światem imperializmu. <tryk> Pyta nas, co znaleźliście. Chciałabym żebyście powiedzieć, jak się w ogóle przygotowywaliście do tych, do tych poszukiwań. Do macie listy słane 125 lat temu. Na niektórych są adresy nazw wiosek, na niektórych ich w ogóle nie ma. Co zrobiliście najpierw? Ja jeszcze powiem, a później już całkowicie oddaję głos uczestnikom, badaczkom, badaczom jako <grym> Nie mówię, tylko, że znaczy, generalnie pomysł był prosty, pomysł był, aby podążyć za listami. Mieliśmy korespondencję, były nazwiska, adresy w sensie nazwy wiosek. Więc wydawało się, że jest to proste. W praktyce oczywiście nie było, i dużym wyzwaniem było dla nas skonstruowanie tego które już stwierdzałam po 367. W większości one by była adresowana do trzech współczesnych powiatów, a konkretnie do Rybina, Lipna i Golubie-Dobrzynia. To jest odrobinkę na wschód od Torobia. To był jeszcze zawór rosyjski, ale właściwie na granicy z Pruskim. W pierwszej kolejności musieliśmy zintegrować te wszystkie miejscowości, bo, bo to nie by było z programu czyli w w sposób katalog ponad 60 miejsc. My jako antropolozy pracujemy z w jednym miejscu, gdzie siedzimy dłużej, nie lubimy biegać po terenie. Liczymy na to, że jeżeli dłużej siedzimy w jednym miejscu, to historia sama do nas przyjdą, więc niemożliwością było pojechanie do tych wszystkich miejsc. <śmiech> Stwierdziśmy, że. Wysycimy te miejscowości, które dały nam na największe szanse na dotarcie do doktorów, adresatów listów, czyli te, do których były adresowane więcej niż jeden list. I to jest sposób powstał około 18 wiosek. Podzieliliśmy się zespołem badawczym, były 22 osoby: studentki, studenci i doktoranki. Podzieliliśmy się na takie trzy grupy badawcze każda ulokowała się w jednym e, powiacie i pracowaliśmy w mm, słynki pracowali w e, parach każda para otrzymała przydział e, jednej miejscowości w kilku e, nie, przypadkach, jeżeli były to maleńkie wioski położone tuż koło siebie, to były 2 e, albo 3 e, no i co? i każdego e, ranka jak kiedyś wiejscy listonosze siadali na rower nie wyruszając ze swoich e, pas do e, e, przydzielonych wiosek z listami w Dobrze, to teraz to teraz wy wsiadacie na rowery, w torbach macie listy i co dalej, jak to wygląda? Płukacie do domów, e, co ludzie mówią, dziewczyny? To może ja zacznę tak trochę przywrotnie, jak do tego wsiadania na rowery, ponieważ ja swoją obserwację, swoje rozmowy zaczęłam w miejscu, w którym praktycznie mieszkaliśmy, w naszym gospodarzem uszczeliśmy członków w takiej małej wsi, odosobnionych całkowicie. Pan Roman był właśc właścicielem powiedzmy leśniczów, bo tak to miejsce wyglądało. I w sumie zainspirował mnie już do prowadzenia nowych projektów. Złożony w jednym ukierunkowanym tutaj temacie. Mianowicie on wskazał także na potomków, dalszych potomków. Nie tylko tych osób, do których te miejsce były wysyłane, ale także tych osób, które migrowały. Bardzo często dochodziło. Spotykam osoby, które także pisali listy, które dochodziły, ta korespondencja zaczyna się w prawidłowy sposób i nie było to rzeczywiście związane z listami. Pan Roman nie miał o nazwisku, które pojawiało się w listach, bo tak doczęśliśmy naszą rozmowę. Jednak nazwisko miało, brzmiało Wiśniewski, nawet w tej wsi Wiśniewskich było paru. paru również Wiśniewskich wyjechało i niestety w ten sposób nie był w stanie nam pomóc, jednak nie to jednak między miło bardzo ciekawą opowieść na. Do Tam, sam fakt wyjazdu było początkowo, dokładnie po brabowki wyglądał w ten sposób, że wyjechała za mężem, ponieważ mężczyzna wyjechał do miejsca, gdzie miał pracować i właśnie nie pracować, gdzie. Tej informacji kobieta nie miała, wiedziała mniej więcej po adresie, gdzie musiał się znajdować, ale ponieważ nie dawał znaków po dwóch latach, mógł właśnie na przykład że jeden z tych znaków nie dotarł, postanowiła... Krótka historia, którą jeszcze chciałabym przytoczyć, mianowicie to, że dzieci miały obywatelstwo amerykańskie, mogło się przysłużyć, jak wiadomo, w przyszłości. A w tym przypadku akurat okazało się ono najbardziej niekorzystne, ponieważ ojciec pana Romana był bardzo cenionym wojskowym, ale był bardzo cenionym wojskowym w okresie PRL-u, tak. do informacji dokładnie o do jego przyszłości. On paszport miała jego mękwa, jak i paszport miała jego babka uznano, że wojsku na pewno kariery nie zrobi. Nauczony doświadczeniem pan Roman doszedł do wniosku, że skoro jednak nie może tutaj pracować, spróbuje w drugą stronę i spróbuje wyjechać do Ameryki okazało się, że władza także w tym wypadku dogodowała tę możliwość ponieważ uznał, że jest zbyt daleki. więc jak tutaj dowodzi tego historia, mimo wszystko nawet jeżeli czy zgadzało się z pytaniem, bo myśleliśmy, że się nie rozumiecie? Z tego, co opowiadaliście, to też mieliście na początku problem z dotarciem do tych wspomnień. Po pierwsze, tak? z tego, co, co mówiliście, były takie, że właściwie ludzie mówili, że nic nie pamiętają, że właściwie tej Ameryki już tutaj dawno nie ma. I nawet wspomnieliście też, że być może błędem było to, że używaliście słowa emigracja. W momencie, kiedy pytać o emigrację, emigrantów, to właściwie nikt nic nie wiedział. A kiedy zaczęliście pytać o wyjazdy, okazywało się, że tak naprawdę każdy ma jakiegoś krewnego, który kiedyś wyjechał do Ameryki. Agata, jak to było u Was? ja też chciałam się odnieść do tego wcześniejszego pytania i też przewrotnie powiedzieć, że nie, nie chcieliśmy tylko pojechać mi samochodem do, do naszej wioski. choć masz w cudzysłowie. I tutaj już odpowiedź na drugie pytania proposz przez domową powtórzą absolutnie nic nie wie, ale po chwili wpuścił nas do środka na plenalnie i tam poprosiliśmy go, żeby nam przy święta w niedzielę następnego dnia po prostu powiedział, że, że, jest, że jesteśmy, że chcemy porozmawiać o wyjazdach do Stanów. I Dzień dobry. No więc czekamy przed tym kościołem przed wejściem na, na, na mieszkańców, wszyscy nas ignorują. Eee, Wracając do swoich domów. para osób udało się zaczepić, a to nic nie wiedziało. Eee, więc trochę zmarnowani poszliśmy, czasem sfrustrowani, poszliśmy sobie na e, przed e, dom Sołtisa i dopiero po drugiej już nagle zupełnie nie wiadomo skąd, zostaliśmy otoczeni mieszkańcami i staliśmy w środku całkiem sporego okręgu i nagle się odezwało, że tutaj ktoś do wyjechał, tutaj mam tutaj terek, a tu dom hmm. jest yy, zbudowane, a to coś tam więc jakby yy, to dopiero z czasem zostaną środku, ale takich historii jest więcej tam, hmm w naszym głowoszcu, właściwie pierwszym miejscem tego trafiliśmy, był dom pomocy społecznej, bo no, teraz mieście się w dawnym roku. Pierwszą osobą, którą poznaliśmy, to był pan Stefan, który wyjazał na swoim gaskawom paliczomu z swoim Zalickim, bez zbędnych pytań zaczął e, na robić zdjęcia swoim tabletem i dopiero później zapytał, a może tu wieście, a co tu robicie? E, z nim tam chwilę rozmawiać, czyli e, on nas zaprosił, tego samego dnia miał być e, organizowany Dzień Dziecka e, w tej całej wyseczce, więc on nas tam zaprosił, powiedział, że jego narzędona tam będzie, że w ogóle będziemy, jesteśmy widziani i tak dalej, więc poszliśmy tam e, do wydarzenia i, i dopiero tam próbowaliśmy się jakoś topić w tół wśród tych e, e, tam, tak lokalsów i gdzieś tam z nimi e, Thank just... dziadka tej, tej, tej pani Haliny, który był prójkiem i wyjechał właśnie na moich chłopak. I właściwie pani Halina że nie miała po nim żadnych pamiątek, żadnych listów. To, to właściwie właśnie się powtarzało, że, tych, że te listy, które byście przywieźli, to były jedyne pamiątki, które tak naprawdę po tej rodzinie okazało się, że zostały. To były jedyne listy, prawda? Oni nie mieli żadnych zdjęć, żadnych listów. Znaczy bardzo często nie było absolutnie żadnego kontaktu, bo później e, już e, po wyjeździe dostałam smsa od e, nauczycielki historii z, z działania, że a w sumie to był mój pradziadek. I e, też jakby ta pamięć zupełnie była, znaczy no, jej nie było w tym samym rozmawiać o tym przyrodzinnym stole, nie wiem, tam oglądać zdjęcia, czy coś takiego, tylko tego się trzeba było w tym często było tak, że po prostu razem z tymi ludźmi, o którym dodaliście, tę pamięć e, musieliście odpomnieć w jakiś sposób. E, tutaj e, Alec, się w pierwszym rzędzie, która też dostarczyła im, jeden z listów tak naprawdę e, razem z tą rodziną e, odkryliście, że dziadek wyjechał do Ameryki. Dwa, trzy razy, dwa razy pojechał, pojechał do Ameryki, ta rodzina o tym nawet nie wiedziała, że dziadek pojechał, ale udało się to odbyć teraz dzięki internetowi, w którym, są, w którym można znaleźć listy pasażerskie i który tak naprawdę jest takim miejscem, które, które zachował ukazuje się tę pamięć, która nie zachowała się już w rodzinach. I jeszcze czas tak, często oczywiście, zwłaszcza w spotkaniach z dziennikarzami to było pierwsze takie pytanie ile listów udało mi się postawić? Dziesięć! I jak ludzie rachowali? I, I tutaj musieliśmy trochę konfabulować, bo generalnie to, to nie były takie e, amerykańskie historie, tak? Że, że my tam w ogóle docieramy po wielkich trudach do do no właśnie, potomka adresata I tam ktoś mówi, jest całe życie czekamy w ogóle na ten list. Tyle, bo nie, pierwszym etapem było w ogóle ustalenie, czy to jest potomek tego adresata czy ten Kowalski z, z, z, z koperty, to jest Kowalski z ich rodziny, a może Kowalski z wioski obok, a jeszcze trzy wioski dalej jest inny Kowalski i te ustalenia często długotrwały, tak to były tak, myślimy się właśnie, że Często problemem w tych indywidualnych historiach było to, że plątały się nazwy geograficzne. Tak? Pradziadkowie nie mieli imion. I, i, I to nie jest dziwne, tak naprawdę że może zrobimy Państwu taki test, kto z Państwa jest w stanie wymienić imiona swoich wszystkich ośmiora dziadków, Czy jest taka osoba na sali? Jedna. Wie. Całą ocenę, tak? Po parę I to było generalnie to samo, tak? Oni byli w większości bez imien, więc zatrzymało się jakieś wszystkich rednych, e, znajomych, ustalanie, jak on tam miało na imię. Później e, próba rekonstrukcji wydarzeń, że się wydarzyło przy, przy naszym właśnie udziale w 1000 szukali, nad internetem, i szukali. To był nawet, jakby, taki próba dokładnego... Do, udzielę dokładnie odpowiedzi na pytanie ile to do co dostarczyliśmy po bo to jest to, co mi... Agata, że często już po powrocie z terenu e, e, badaczki to znaczy, i badacze dostawali sms a tak, ten z list to był mój dziadek, nie? A czasami nie mieliśmy tutaj ostatecznej odpowiedzi, nie wiem, co tak. Około Ale te listy y, były właśnie pretekstem do odnalezienia wielu innych emigracyjnych historii. I, no I właśnie chciałam Was po zapytać, co znaleźliście, co dla siebie znaleźliście, co dla Was było najciekawsze w tym. Właściwie, z jakimi <tuk> programami tam jechaliście i z czym wyjechaliście stamtąd. Dziewczyny, co dla Was było najciekawsze, dla Was, 20-latek, to spotkanie z tą historią, z tymi listami? To ja mam z Karoliną Kanietę, z pierwszej na Wielkiej Brytanii. Tak, tak, tak. Nie zmieściliśmy się wszyscy, przykryliśmy się po 22, wszyscy nie zmieściliśmy się przy stołach, są tylko rezerwanci, ale większość tak. jest na sali. Więc ja chciałabym tylko dopowiedzieć do wszystkich poprzednich pytań. Teraz jest tak naprawdę wyświetlane zdjęcie z pierwszego dnia naszego w terenie, ponieważ tak, na początku poszliśmy do kościoła, wyjechał już nawet do kościoła, na niej po tym, że poszliśmy na cmentarz i szukałyśmy po cmentarzu tych nazwisk, które miałyśmy w listach. E, I nam w nie udało się dostarczyć żadnego listu. I wynikało to właśnie z tego, że e, rodziny nie wiedziały, nie pamiętały właśnie pradziadków i e, Nie wiedziały tak, że e, na przykład była historia, jak była pani Marianna Polecka. Byliśmy u wszystkich bolesnych we wsi i nikt nie wiedział, oni, jak jeden mąż twierdzili, że w tej rodzinie nigdy nie było żadnej pani Marianny dopiero ostatniego dnia dowiedzieliśmy się od najstarszej y, kobiety we wsi, że ona z historii swojej, bo to też jest warto dodać, y, zawsze w się do najstarszych osób we wsi. Więc pierwsze pytanie było, kto tu jest najstarszy we wsi y, i z kim jeszcze się można dogadać więc wróciliśmy do najstarszej pani wersi i ona powiedziała, że ona pamięta jak jej dziadkowie o opowiadali, że była taka Marianna we wsi, którą mąż e, zamordował podczas nim ona miała synu w Ameryce i ona do tych dzieci wyjeżdżała ale jakby historia z końca XIX wieku, która była jedną z tą jedną pani wersji. jeżeli chodzi o najciekawsze historie które gdzieś mi tak nie zapadły w pamięć, to um, historia nie zna, bo to też nie z naszej wsi, ponieważ na się okazywało, że e, kiedy nie udało nam się znaleźć rodzin z listów, znajdowało się od razu e, inne historie związane z Ameryką. Okazywało się, że każdy z tej wsi był jakby związany z Ameryką i trafiliśmy do miejscowości, do wsi, która była oddalona e, pół godziny od naszej wsi gdzie się okazało, że um, żyła pani Barbara, której ojciec e, komunikował, ale wyjechał e, w 1997 roku do, do Stanów Zjednoczonych i e, pani Barbara mówiła, że mój ojciec to pochodził z bogatej ziemiańskiej rodziny, ale że zabrał mu majątek, bo mu rodzice i on nie chciał być parokiem, dlatego pojechał do Ameryki i dopiero jak zarobił tyle pieniędzy żeby wrócić tu, spłacić rodzeństwo i kupić ziemię, to dopiero wrócił, wrócił w latach 30. i kupił gospodarkę, to spłacał, czy znaczy nawet nie kupił gospodarkę, żelibł się gospodarkę, pospłacał rodzeństwo. I w Rosinie to jest taka historia pana Kazimierza Polskiego, który był e, przebojowy, w Ameryce, nauczył się angielskiego, pracował w fabryce panu który właśnie pochodził z bogatej ziemiańskiej rodziny. I ja, w tej pierwotnej dystatywie historyczne. Zaczęłam od razu to weryfikować, ponieważ taka myśl, jest tam przeszedlałam na głowę, wyjeżdżali za chlebem chłopi. Więc dziwiłam się, że wyjeżdżała osoba zamożna. Więc zaczęłam sprawdzać w księgach i się okazało, że pan Kazimierz Bukalski, który się bardzo dobrze, Dobrzej tak, pod koniec XIX wieku, podprowadzony do sztucznie i niepiśmiennego ojca chłopa oraz niepiśmienną chłopkę. I dla mnie jako osoby, tak w taki mówiłem w historycznym, to było um, nawet takie może moralne, nie wiedziałam trochę, co zrobić, bo czy poinformować tą że nie wasza legenda, że dziadek jest dół z bogaty ziemiańskiej jest nieprawdziwa, bo po prostu są dokumenty, że on... Był chłopem pisemny, czy pozwolić tej ich historii, mówionej, którą oni żyją, dalej żyć. No i po niej pomogła. to, nie. Nie. to no. Ale się przeszłaciła z historycznym bankiem poroszy. Świetne. Dziewczyna, a dla Was co było, co było najciekawsze? Najbardziej poruszające w takich spotkaniach, poszukiwaniach? Znaczy dla no mnie co my to. Projekt e, był o tym ważny, że był e, czymś bardzo e, jakby dotykał bardzo do sytuacji takich dzisiejszych. Czyli ja nie uważam cały czas o przecie czy też te nasze amerykańskie historie, ale, no, de facto opowiadały właściwie o obecnej sytuacji, o, o tym, jakby, tym, co nazywamy teraz kryzysem migracyjnym w Europie i no, choćby począwszy od tego przygotowywania się, od tego, Jak kupić tą szybką jakie bezpieczeństwa czekają ludzi w drodze? Podobnie, y, podobne historie i podobne rzeczy dzieją się właśnie teraz a propos uchodźców Czy nawet sam ten motyw płynie za tą wielką wodę, ludzie z, gdzieś tam skłaszeni y, w tych podobnych pokładach? Dla mnie ta historia się powtórzyła, więc to miało też taki bardzo mocny, ale jednak na no, troszkę mnie to ukażliwiło na to, co się dzieje teraz. Często są do... te listy, prawda, że ludzie po drodze, na statku, czy zaraz krótko po podróży. Często są takie informacje. Tak, tak. Właśnie dokładnie, dokładnie to, że w tych listach że właśnie dzieci zaraz no najczęściej właśnie dzieci, które jakieś tam są niesłabsze i, i umierały. Podobne rzeczy, jak widzimy się też teraz. Więc dla mnie to, to, co wyciągnęła w swoich badach, to jest właśnie najważniejsze. Żywą aktualną historią, za którą byli sami. Ale też absolutna zwyczajność Wyjazdy, w sensie to było właśnie, jak powiedzmy o migrację, to, to, to gdzieś tam się napotykaliśmy na taką ścianę, bo po prostu słowo migracja e, nie kojarzyła się z wyjazdami, a te wyjazdy, o które my pytaliśmy, to było, to było coś naturalnego, zasadzie, to, to Dlatego teraz... być może nie pamiętali, tak? Bo to nie było nic nadzwyczajnego, no, nie było jakoś... Niezwykła rzecz. Wszyscy wjeżdżali po prostu. Z Właśnie tak, I generalnie po tym okresie ciszy, czyli tak, albo tych zdań, nie wiem, nie pamiętam, y, jakkolwiek to nazwać. Na się okazało, że po prostu wow, wszyscy wiedzą, że mają i W ogóle chodziliśmy z Kubą z domów i siadaliśmy na to, próbowaliśmy robić jakieś drzewa, genealogiczne, ale żeby się w tym w ogóle połapać. Jakby, y, to, to było takie niesamowite, po prostu nagle była taka ilość informacji, że po prostu tym przytłoczyli. Ale jeżeli mogę, trafialiśmy też na osoby, które mogliśmy uważać za tak zwanych My bardzo robimy to słowo, ponieważ zawsze w terenie znajdziemy taką osobę, która dzięki niej to do jak nie możemy zbierać, coraz są nowe kontakty poznały, które są, do kontakty, poznałem, które są do i razem ja z zdaliłem, że wtedy siedzi w pierwszym rzędzie. Natrafiliśmy na pana, który zagajając do swoich znajomych, do swoich sąsiadów, zaczynał od pytań, czy masz jakieś kontakty w Ameryce, bo wiesz, Państwo może mogą załatwić Ci spadek. Oczywiście, <grym grym grym> aczkolwiek ten raz też pokazuje, w jaki sposób jak nas na początku postrzegamy, jak ciężko było naszą rolę zrozumieć. Innego pana, którego spotkaliśmy, od razu zapytał, a czy to są jakieś badania na Unii Europejskiej? Właśnie jakiś czas temu byli tu studenci i też o Unii Europejskiej ze mną rozmawiali więc może mm. też wspólnota poszukuje informacji właśnie nie tylko zrozumieniu pojęcia migracji ale też zrozumieniu, dlaczego nas to interesuje co dokładnie mamy za zadanie zrobić jest, było dla nas zdecydowanie, nie wiem, czy to nawet do tej pory. Tak to ja może jeszcze dopowiem w sprawie dodzielania do starszych ludzi, że pewnym problemem był taki gatekeeping, czyli takie bronienie dostępu do osób starszych przez młodszych y, y, członków y, y, rodziny. Y, Trochę było takie y, y, z jednej strony w sensie, nasiłem, tam babcia to już wam nic nie kojarzy, no, bała, nie wam nie powie, nie pamięta, A to, to się założył, że babcia pamięta. A no, to, to się, to nazywało, jakby się, jakby się udało, że babcia już się udawało, wszędzie babcia nazywało się, że wszystko pamiętam, wszystko z piosenkami. A czasami to wynikało zwyczajnie z troski o bezpieczeństwo, tak? I tutaj na biegunach, naradach, na których się dzisiaj spotykaliśmy, no to gorzej spotkań, przynajmniej początkowo, było poświęcone pocieszaniu sfrustrowanych, e, którzy byli brani za świadków jechowy, e, sprzedawców e, kocy i wnuczków no, naciągaczy. Więc to też było w ze starszymi, z to był też bardzo duży krok. A ty, co ty znalazłeś? Bo ty w ogóle pojechałeś wcześniej, jeszcze zanim cała ta walka stanął wyruszyła na rowerach czy nie na rowerach, ale ty pojechałeś wcześniej, by zbadać terenu, tak? Czyli co My Pojechaliśmy miesiąc wcześniej ze studentami i doktorami Katarzyna, nie wiem czy jest tutaj, czy nie, ale w e, terenie był. E, pojechaliśmy, by dokonać badania no, Ponieważ mieliśmy te listy opracowane i publikowane przez profesora Kudę z końca XIX wieku i wiedzieliśmy właściwie, czy, czy jacyś potomkowie a, adresatów tych listów a, jeszcze w tych miejscowościach, trzeba przypomnieć, że po pierwsze minęło ponad 100 lat, czasów e, wysłania tych listów. Po drugie e, przez te tereny przyszły dwie wojny e, powstało zupełnie inne państwo, tak? Państwo polskie, przecież odrodziło się, a e, zniknęła e, najważniejsza e, granica, czyli granica rosyjsko pruska przynajmniej zniknęła fizycznie, bo e, wciąż e, służy do budowania opozycji, ale też e, tożsamości, relacji społecznych, które w umysłach wciąż jest bardzo ważnym elementem e, lokalnym. E, no i po trzecie zmieniła się struktura ludności etniczna, <coughs> mądre, e, ponieważ e, miejsce, do której pojechaliśmy, czyli Rybin, e, przed wojną e, był w dużej mierze zamieszkany przez e, polskich żydów. W sąsiednich wioskach mieszkali Niemcy chłopi, ale także Polscy chłopi. No i część Polaków mieszkała również w tym rybinie. I w momencie rozpoczęcia się II wojny światowej, bardzo traumatyczna rzecz się wydarzyła, ponieważ część miejscowych Niemców wstąpiła do tak zwanej samoobrony z obrzutu. I a, uczestniczyło osobiście w, w wyświetlaniu, ale też fizycznej eksterminacji swoich sąsiadów, przecież Polaków. A, I to, jest, to była taka a, część historii, która jest celebrowana, pamiętana wciąż z wielką drogą wobec e, społeczności. ona trochę przyćmiła te wcześniejsze e, wydarzenia migracyjne, czyli naszym zadaniem było też trochę... E, zaktywizowanie tej pamięci, tak, żeby ludzie wkroczyli poza ten okres II wojny światowej, który rzeczywiście jest w tej miejscowości takim e, punktem granicznym, gminnym. E, no właśnie, e, więc e, jak już tutaj moje koleżanki, bo jest pewien gender, to jest balans tutaj, e, e, czuję się sposzony, e, zaznaczyły. Nie od razu ludzie chcieli mówić o tych migracjach. Po pierwsze właśnie, że wolę pamiętać o innych rzeczach, inne rzeczy były dla nich ważne. I to była właśnie ta Druga Wojna Światowa i wzajemne, to bardzo ważne, akty no, zbrodnicze nienawistne. Po drugie granice, ponieważ wszelkie wyjazdy oczywiście kojarzą się z przekraczaniem granicy. Dla mieszkańców Kina, ta granica prusko-rosyjska wciąż istnieje, proszę e, Państwa. Kiedy przyszedłem do biblioteki, e, Pani bibliotekarka od razu mi powiedziała, czy już Pan słyszał? My jesteśmy w Bose e, Natomiast w Brodnicy to żyją już Krzyżacy. I Brodnica to jest normalne Krzyżackie miasto. Proszę Pana, tam jest kolej, tam jest dwa razy dziennie PKS do Gdańska i do Płocka, a u nas nic, Bosse tak jak była Rosja, u nas 100 lat temu to jest do teraz. Może to powiem, że tak nieboce wziął się prawdopodobnie z pewnej praktyki ekonomicznej, przygranicznej. Otóż e, mieszkańcy rosyjskiego zawodu e, często chodzili na zakupy e, przez granicę i kupowali buty. Więc e, w ramach e, pewnej regulamentacji Wprowadzono przepis celny, iż e, obywatel e, Imperium Rosyjskiego może e, przejść do Rosji tylko jedną parę butów za jednym przejściem. No i w e, celu ominięcia tego przepisu ludzie e, szli bosą przez granicę, potem jedną parę butów odziewali, a drugą zgłaszali jako właśnie ta przepisowa jedna parę butów. Stąd też ich e, e, nazwa bose antki. I, a ten podział, ta rywalizacja pomiędzy właśnie tymi bogatymi krzyżakami, czyli a, mieszkańcami Bojego Zaboru Polskiego i e, mieszkańcami 10 km dalej tymi własnymi Antkami jest e, naprawdę silna i to jest podstawowy element tożsamości, tak, nie Europejczyk. E, może nawet e, nie Polak-Katolik, a właśnie e, z której strony granicy człowiek istnieje i e, te, ta granica jest reprodukowana raz tygodniu na miejscowej dyskotece, tak? Tak w się ludzie, e, spotykają, ale też jest reprodukowana e, w internecie, na e, blogach e, towarzyszących stroną poszczególnych miast, no, są sieci właśnie e, Że to Także ta granica była najważniejszym takim elementem e, konstruującym pamięć, więc wszelkie wyjazdy e, były e, właśnie wyjazdami przez tą granicę prusko-rosyjską, czyli jeżeli ktoś wyjeżdżał na tak zwane zarabotki do, e, e, do Prus, to dla nich to była taka sama migracja mniej więcej jak do Stanów Zjednoczonych czasową, którą przyjęliśmy od profesora Kuli, mm. e, Oni jej nie używali, tak? To jest taki dla nich długi proces, ponieważ jest to dość biedny teren e, niestety, to te migracje trwają, trwały i, i e, one wciąż mają, e, mają miejsce. Także e, musieliśmy doprecyzować e, nasze ramy czasowe, ale nasi rozmówcy jakby e, Swoją wizję historii nam sprzedawali i musieliśmy wziąć pod uwagę. Jeśli mogę dosłownie dwóch słowach dopowiedzieć, to te, właśnie to, co nam z tego się wyszło, to że nawet nie migracja, ale, ale no, no, mobilność jest w czymś w rodzaju takiej, nie wiem, nawet, y powszechnej praktyki, takiej bardzo codziennej praktyki. W sensie, że była to bardzo często strategia radzenia sobie z niesprzyjającymi okolicznościami politycznymi bądź ekonomicznymi, tak, bo z jednej strony też wszystkie odmiany dobrowolnych i przymusowych, a, a właściwie tego, co jest pomiędzy, a najczęściej była splotem um, obu tych przyczyn i ubórkowym. Polityczno-ekonomiczny. Dlatego też że tak nam się wydawało, że masowe wyjazd, do Ameryki to jest w ogóle taki fundamentalne wydarzenie w historii tej społeczności, że to jest tak bardzo pamiętane, pielęgnowane, przekazywane. Okazało się, że to jest po prostu element szerszych procesów mobilności w związku z właśnie strategię radzenia sobie z przyjazną rzeczywistością I, i, i nie było też szczególnie wpisywane jako pamiętanie o wydarzenie, które szczególnie wpłynęło na nas w tej społeczności Mówię, że nie było pamiętane ale być może teraz będzie właśnie przez Was bo zrobiliście te miejsca, w tych miejscach, do których pojechaliście trochę zamieszania trochę poruszyliście tę pamięć i e, chodzi -y, o te smsy, o których Agata wspomniała, że e, napisała do niej wnuczka, że okazuje się, że to był mój dziadek czy pradziadek czy będziecie chcieli tam wracać, żeby sprawdzić, co się wydarzyło po tym naszym pierwszym pobycie, czy będziecie chcieli kontynuować pracę? Czyli ja myślę, że będziemy już troszkę właściwie faktycznie, bo z Stosią miałyśmy teraz temu właściwie taki krótki słup ten, żeby nam doszukać jeszcze kilku informacji, których nam brakowało i byliśmy tam wtedy dwa dni. I w ciągu tych dwóch dni miałyśmy właściwie spać w miejscu, gdzie spaliśmy za pierwsze lat. Ym, okazało się, że tam był jakiś mały problem. Pani Marianna nas odesłała do innej y, Pani i później okazało się, że ta Pani właśnie nie dosłyszała skupotą jak przejeżdżamy, i tak dalej. Ym, zaczęła szukać gdzieś tam u siebie i okazało się, że u niej y, nie też jest jakaś tam bardzo długa i, i ciekawa historia y, migracyjna z Ameryki. On chyba się, ja jeszcze zartowam, że oko telefoniczna jakiś czas do niezwoli, a się z jakimiś pytanie, że pani tam znajdzie, bo ja tu w internecie nie bardzo tam rzeczy znajduję, więc mi pani tam, tam poszuka, bo ja bym chciała wiedzieć, bo mój dziadek to i to, jest to, to jest jakby, no i jakby stop gdzieś tam e, o coś wypytuje, coś się tam jeszcze mówi i właśnie no stop się pyta, czy my tu przyjedziemy jeszcze, bo ona by bardzo chciała, bo ona e, mówi, że tam jeszcze w wiosce. E, Ona ma jeszcze jakieś skrzypce po dziadku, które tam z Ameryki przyjechały. I on no sobie dopiero wie, że będziemy kontynuować. Musicie to, to zrobić, nie tylko musicie to zrobić. chcemy to zrobić. trzeba ten, model, parów, tego, to zrobić za te Ale generalnie tak, chcemy to podsumować pod e, koło no, naukowe no, etnologów i w przyszłym roku znowu tam pojechać e, grupą. Ale wspominałaś też, że chcecie, żeby pojechała tam tam i tak? E, tak? troszkę gdyby e, e, e, tak sobie, to sobie o tym myślimy, tej pamięci, I tam też tak. duże nie, że nie było o tych inwigracjach, pamięci z e, ponieważ nie było instytucji, które by tę pamięć wytwarzały i podtrzymywały. Tak? Instytucji już nawet, nie mówię tutaj o, o muzeach, czy tam i pamięci, a nie wiem, szkołach, kościoła kościołach, gminach dotarliśmy właściwie do jednego jednego nauczyciela Jest w Wiejskiej Szkole Dęgierskiej Panakleta pana i Pan nauczyciel ZOSi, tak? W naszym grupie funkcjonuje na nauczyciel ZOSi i to była właściwie jedna osoba, która na poziomie instytucji pracowała nad historiami migracyjnymi w regionie Dzieci. Tak poczynając od tego, że dzieci otrzymywały zadanie domowe, żeby pośledzić historię migracyjną we własnej rodzinie. Tak nie tylko zapytać właśnie, jak się nazywał e, perfecjowy e, prababci, tylko czy były te wyjazdy, gdzie, dokąd e, e, i tak dalej. E, po nim przygotowanie prezentacji e, o gaseradach, czyli Niemcach przesiedlonych na te tereny. Otóż musimy pamiętać, że to nie są tego Emigracyjne, ale również historie imigracyjne, e, czyli tych, którzy mniej lub bardziej dobrowolnie tam przyjeżdżali, m.in. peserowie, e, czyli e, e, Niemcy z peserami, którzy byli tam e, przesiedleni w ramach projektu e, utrwalania tożsamości III Rzeszy na pozyskanych ziemiach, które zresztą e, uczniowie dostały za prezentację nagrody. I to właściwie była jedyna osoba, która to robiła. No i pytanie, na ile teraz my się do tego przysłużymy, bo bardzo byśmy chcieli, żeby ta postawa nie była tylko wystawą o inności, ale była też wystawą mobilną. Zresztą tak troszkę skonstruowana, się z tu już ją widzieli, ona właściwie składa się z, z, z ośmiu elementów, bo rozwija się, znaczy już troszeczkę tam nastąpiła organizacja w terenie, tak tak? On Muzeum się i w wybrzymię chce wystawę, zamek polubił i odebrzymię w tę wystawę, a wójt gminy mówi, że on ma najbliżej do tych naszych wiosach i on też chce tę wystawę. Poza tak? tym on ma to A poza Zastanow. tym on ma, on ma, on ma, on ma, kusy, wiesz, który, wiesz, który, wiesz. Tak, który migrant, migrant e, e, powrotny z początku XX wieku, cały swój majątek w Stanach Zjednoczonych przykrócił i ten kupet tam jedyny gdzieś tam w jakimś szopce się, E, troszeczkę Więc e, tak. Najbardziej będziemy dzisiaj to zrobić. Na razie wystawa pojedzie do Torunia, e, e, czyli e, w, w, ten sam Fyrte, ale myślałam sobie, że, że, że bardzo dobrze bo żeby ona jeszcze bardziej do niej pojechała. Nie musi jeść całości, tak, możemy wybrać parę tylko e, e, wysp. Co jeszcze? Opracowujemy teraz nasze e, historie w formie m, reportażu które będą wydane na na dzień i one wrócą w tej postaci do bohaterów zresztą skoro z nas jest w kontakcie z bohaterami, którzy już mieli okazję przeczytać i odnaleźć siebie w tych historiach i tu, tu pani że jest tutaj dwóch tak? że pani Ania ze mną mówiła, że bardzo naprawdę się ruszyła, że ktoś się zainteresował i ktoś spisał e, historię rodziny, to jest rodzina wybrująca rodzina która w każdym pokoleniu, poczynając od połowy XIX wieku, w każdym jednym pokoleniu miała historię imigracyjną. Zobaczymy, tak? chcieli nas w tym teraz? No właśnie, potem jak to przeczytają. <grytanie> yy, może Jej? ja teraz przekazałabym mikrofon yy, Państwu. Poproszę o pytania, bo my próbowaliśmy tak o wszystkim, ale może jest tam jakiś szczegół, których Państwo chcieliby zapytać. Tutaj mamy jeszcze cały rząd badaczy, także mogą się chętnie włączyć w odpowiedzi. Tak jest. Dobrze. Czy nie było takiej osoby, która nie wiem, może z, y, któreś z tych wiosek, może z wiosek okolicznych, znała tych ludzi, którzy wcześniej tam emigrowali, y, może była jakimś ich krewnym, może to byli jacyś y, y, y, y, y, dziadkowie, wawcy i tak dalej. I jakoś pojechała ich tropem y, i później przywiozała te historie, które są urywane w jakikolwiek sposób, czy, czy też historie po prostu wszystkie są urywane, no, że tylko przez listy można je odtworzyć. Ja odpowiem. E, Pan Okolice Rybina są zagrożeniem e, wieloletnich ludzi, długoletnich. E, to jest. <głosy> tak. E, tam bardzo dużo w Stanach przyjechała, przyjechała do Polski w poszukiwaniu e, potomców krewnych. kraju e, tych osób, które, które wyjechały do Stanów właśnie w XIX wieku i, i tak po przypadku mojej i to znaczy że rodzina e, u której pismy e, Kiedyś miesiąc wcześniej, zanim przyjechaliśmy, pojawiła się o nich wnuczka e, ich krewnego, która właśnie wyjechała do Stanów i e, próbowała jakoś kontakt, co było tyle trudne, że znała polskiego i nie znali angielskiego, ale z się kontaktami, jak się przez internet próbowała też, e, też te historie jakoś tam połatać. Także z drugiej strony te kontakty też e, nie, mają miejsce. To jeszcze może powiem, bo to chyba nie brzmiało, że ten kontakt zwykle urywał się w drugim, a najpóźniej w trzecim pokoleniu, tak? Czyli były utrzymywane reguły z emigrantami i jeszcze z dziećmi emigrantów urodzonymi już w Stanach Zjednoczonych czy też w Brazylii. Ale w trzecim pokoleniu urywał się z bardzo podobnego powodu, a mianowicie. W znajomości języka polskiego przez tych um, emigrantów. Dzieci, dzieci, e, także najdłużej przychodziły, i to był też e, bardzo często motyw, najdłużej przychodziły paczki, Wście ponieważ paczki nie wymagają komunikacji e, werbalnej. Tak? Można je słać, wiedząc, oni wiedzieli, że mają tutaj krewnych, znane te adresy, nie było narzędzi komunikacji e, przez barierę językową ale odchło się wyobrażanie od jednego PRL-u, więc przechodziły paczkę a o ile pamięciu o emigracjach pod koniec dn. wieku do Ameryki nie było tak, historie o paczkach było mnóstwo mm. Wszyscy galerię paczka Przepraszam, że nie pamiętali kwotę PRL-u Tak A więc nagle przychodzili, ale nie potrafi się wiedzieć o to z kogoś Tutaj jeszcze y, czytni funkcję łącznika wypełnia miejscowy ksiądz E, nie zawsze e, dobrze się to zapisało w miejscu ludzi, ponieważ nasi e, informatorzy, rozmówcy e, e, opowiadali historię księdza, który co roku wysyłał tym e, mieszkańcom Ameryki, którzy pochodzili e, z, właśnie z ziemi Dobrzeńskiej, e, wysyłał e, no, Boże Narodzeniowe kartki tak, z życzeniami po polsku i po angielsku, yy, wielka kartki i wytworzył sobie taką sieć yy, migrantów, po czym wykorzystał zdaniem mieszkańców yy, Ziemi Dobrzyńskiej w niezły sposób, ponieważ przeprowadził się do Stanów i oni tam parafię, tak? yy, Stan już te karty nie wysyła. ze Stanów Zjednoczonych do tych y, wsi i tak, praktycznie na panią, e, która sama się zmartła na, na, na, na to, na przykład jest w tej samej miejscowości, która jako małe dziecko, e, pamiętaj jak w latach do końca lat 80. na nim dostali informację od e, sołtysa wsi, że on dostał telefon, że goście z Ameryki przyjadą i ona jako małe dziecko e, Pamiętam tylko tyle, że w domu atmosfera była przed tym przyjazdem e, większa i bardziej napięta niż przed świętami mojego Narodzenia, że tam był trzy razy bardziej czystszy, że mimo tego, że nie było na co dzień jedzenia, to nagle ten słup się uginął. Jak ci Amerykanie przyjechali, to oni byli tak duzi, że nie się w kutrynę. i ona dostała 5 dolarów e, od tego wujka do Ameryki i to 5 dolarów trzymała. <grymne> ale tak, no to rzecz, które dzisiaj są Kto z Was odnalazł to pudełko? To, masie, ja to tak, tak. Tak, tak. No była taka, która nie ma. Tam, ale generalnie chodziło o to, że e, opakowania po i słucham za pudełko do przechowywania kopertów. Ja ja tak, ja to to tak. I To jest siedmiu pudełek po prostu. amerykańskie, prawda? Tak. Ale też były takie pamięć, o co było w tych pudełkach, ponieważ ja nie pamiętam, jest taką wersję, która wyciągała, wyciągała sobie pudełkę amerykańskiej, okresie, takiej herbaty, jak z tego pudełka, który ja w życiu. więcej przyniosłam <cjuszyny> <się> taki wiem, <cjuszyny> mam takiego. więc dużo mam już takich wspomnieć z tymi pudełkami. Generalnie było trochę tak, że guma to już tak naprawdę nie smakuje, ta amerykańska, kończone są nie takie, przyjemne to porównanie tych rzeczy z tymi, które są tutaj, nawet jeśli już są wycenęte teraz, to, to, to, to nie jest to samo, to nie jest amerykańskie. To ja mam tutaj do młodych co im największą trudność stawiało. Może tak do słuchalicji swojego mężczyzna i do proszę. E, oraz, e, jak jest, to, są, to są z ludźmi w Ameryce, ponieważ podobnie Pani mi powiedziała, no tak już jak bardziej się zaprzeźnić, może tłumaczyłabym ten mechanizm. Ja dostaję paczki, a nie wiadomo, czy moja kuzynka też dostaję paczki. A będę musiała się podzielić tą paczką, ale pozostanie na no, taki niesmak w rodzinie, że dlaczego na no, mój adres jest to wysyłany, a nie na jej. Po drugie, sąsiedzi, też by chcieli dostać paczki, a czasami nie dostają, a jak nie dostają, to rodzi się zwykła pusta zawiść i tutaj ktoś e, życzliwy może na przykład e, wystosować anonim do Urzędu Podatkowego, Już jest pewna z Ameryki, tak? E, I nie została e, no, uiszczony podatek, także e, paczki, szczególnie w czasie PRL-u, e, były takim wydarzeniem bardzo, powiedzmy, dyskretnym. Nie należało tego ogłaszać, szczególnie jeżeli wysłane były też dolary. I ten zwyczaj z jakiegoś powodu jest pielęgnowany w Tak, ktoś jest? Aha, to się jest. Ja może tylko dopomnę, że. W tamtych czasach bardzo często pojawiła się nasze naszych badaniach. Jeżeli ci listonosze dostarczające paczki, to oni miały wrażenie, że pełnili tak samo ważną funkcję w tamtym czasie, jak w mieście pani sklepowe w Tak to była wielka władza, chodziło do tej pory. ci rzeczywiście tak ta połowa tego nie dochodziła, że oni macali te paczki, że trzeba było wykupywać od nich te paczki, itd. tutaj to problemy z tylko moje Temat, ponieważ ja miałam na te badania 4 tygodnie po tym jak zmielić obie kostki i to poruszanie się na rozgarach przez 7 dni, właśnie codziennie kilkanaście kilometrów, to było bardzo wciąż Myślę, że ja wypowiem, powiem jeśli e, o, o problemach, to podczas naszego pierwszego dnia przyszliśmy po rozmowie telefonicznej ze starostą wsi do domu. i dziadek Pani są na, na, jak e, na nas na grunt, to wspomnieły nas od jej kryminalistów, młodziegi, cokolwiek po prostu ktoś się nam nas powiedzieć I to było dla mnie osobiście było ciężkie, ponieważ to był pierwszy dzień kiedy byłam bardzo taka e, entuzjastycznie nastawiona do tych badań, a ta sytuacja sprawiła, że po prostu wciąż na ten rower, do naszego środka. I powiedziałam, że jak więcej Pani jadę, niestety chcielibyście widzieć oczy. Więc dla mnie to był największy problem, jak wrócić do tej wsi i nie pozwolić się w tym, że już Panią Ja myślę, że mogę więcej się zachować naufra, żeby powiedzieć, że jednym z największych problemów było to, że dla mnie chyba najbardziej główna z całej ekipy która to pojechała na najbardziej na ten teren rozwój. Bo zaczęliśmy właściwie od jednej. Ale nie się z nie chciał przyznać, po prostu y, przez polecenia i przez, przez kolejne y, jakieś, przez kolejne osoby które nam polecam tak nas przyznano w tych wszystkich wioskach, że ostatecznie jak liczyliśmy byliśmy 14, że w 14 różnych miejscach. Więc <grym, <grym, jeden dzień <grym>, chyba przypomniałem to właśnie zdjęcie, którego tam później było jak, jak właśnie ja spałam, bo po tym dniu nie chyba ponad 50 km tymi rowerami jednego dnia i to dosłownie. Uchwało <słuchaj> też niesamowity, więc 14 różnych miejsc potem, dokładnie sami jak nie do końca sobie świadomienił, <grym> to w tym momencie kiedy przyjechaliśmy. Nie... No ale niestety tak to wyglądało właśnie, że jednak było i myślałam, że z ileś osób o tym samym nazwisku, które polecono nam sprawdzić, bo to na pewno do nich te właśnie do na pewno do tamtej nie rozgrywali, bo między nimi nie ma nie taka wysłał. A my jako może Przepytujemy wszystkich, według kwestionariuszy, do dołu. Tylko jednak poszukiwaliśmy tych konkretnych historii, więc niestety nie mogliśmy się czasem zamknąć w jednej kawce, tylko sięgaliśmy tam, bo nie wiem. Ale miałam takie pytanie, jak uzasadnialiście z Państwa, po co to robicie? Na pewno takie pytanie padło, w z tym rozmawialiście. No po co robicie? Może nie. Jak to uzasadniliśmy, to może też będzie kontynuacja odpowiedzi na poprzednie pytanie, co było na tej terenie. Więc to był bardzo duży plus tego terenu, że mieliśmy listy i było o co zagalić. Więc zaczynaliśmy często od, od, od najprostszego, bo mamy taki list i tutaj przyszły z Ameryki. I może ktoś tu wyjeżdżał dawno temu i od tego się zaczynała rozmowa, a burr ktoś tam, dziękuję, a burz oczywiście no, trzecia była w coś tak tam był. Także ja y, wspominam te badania, jeszcze próbując odpowiedzieć y, na pytanie poprzednie bardzo pozytywnie, bo tam nie wiem co było ze sobą, czy ten, czy, czy to, że mieliśmy listy, czy, czy, czy dzieci ale atmosfera tych badań była naprawdę przez to chyba, że były takie trochę jak projekt detektywistyczny, że poszukiwali się historii trochę tak właśnie jak, jak poszukiwacze jakichś tajemnic To było bardzo dużo pozytywnych emocji dzięki temu I też w związku z tym, że mieliśmy te listy to, to, to, to byliśmy brani też bardziej na poważnie na i może. Ktoś, że były podejrzenia, że, że, <coughs> <to>, że jesteśmy, że właśnie próbujemy się na włóczkę, to, obrębowe, na kluczkę, to jednak, jednak część często się udawało. Ja jeszcze mogę krótko, moim zdaniem najfajniejsze było też budowanie zaufania, ponieważ w Trafiliśmy na taki teren trzech jedna parafia i wszyscy znali panią osłabioną jako amerykanka we wsi. Amerykancy to tu różnych lekkach, że ma męża, czy ma męża Dębra, który mówi po polsku, nie mówi po polsku. Nie wiadomo, jakim sposobem się zbogaci, nie wiadomo dokładnie o co chodziło, a ta amerykanka to wcześniej jeździła na saksy i ogólnie o powiecie cała wieś na brzydko po prostu uliczała. To Pani było bardzo ciężko się dostać też przez te wszystkie środki, te wszystkie łaty, które zostały przez mieszkańców wsi do niej w jakiś sposób przyklejone. Pani bardzo głównie podchodziła do rozmowy, końcu udało nam się z nią porozmawiać. Uważamy, Niż, chyba największy sukces terenowy, ponieważ nie dość, że pozwoliła nam wejść do jej domu, pozwoliła porozmawiać z jej mężem. Dzięki temu mieliśmy też okazję poznać tę historię migracji od strony mężczyzny, który urodził się w Stanach, który do Polski przyjeżdża tylko okazjonalnie, właśnie do swojej żony. Mężczyzny, który inaczej patrzy na Polskę, ale też inaczej patrzy na Amerykę, inaczej patrzy na imigrantów, przez co że sam na Tak, ten mężczyzna ten choroszy, on co ciekawe nie uchodził się z tego, z tego właśnie rosyjskiego, tylko właśnie z Galicji. To jego rodzice, rodzice dziadkowie właściwie już wyemigrowali do Buffalo. i on uroczył się już sam a poznał, poznał swoją, swoją żonę również w Stanach a Ona wyjechała z kolei o wiele później, dopiero w stanie wojennym. Także to jest kolejny już pokolenie migrantów. I oni tam, tam właśnie się poznali, w Kroj. On pracował u Forda przez kilkadziesiąt lat jego ojciec również. Więc opowiedział nam ciekawą historię. Zbawiany się w końcu jest to, przypadek z 15 wywiadów, które zrobiliśmy. Więc to było naprawdę owocne, owocne badanie. O problemach z których on nie mówił. Naprawdę mieliśmy dużo szczęścia. Nie wiem, dlaczego. No druga, druga rzecz pozytywna, którą chciałbym wymienić jako przykład, to jest to, że trafiały się te osoby, które interesowały się właśnie przeszłością już od strony takiej intelektualnej, od strony yy, zbierana szało, że powiedzieć. Trafiliśmy na licealistę yy, młodego chłopaka, który, którego spotkaliśmy w Kościele, yy, no i on właśnie również na apel proboszcza, w innym i inna wieś. Przyszedł do zakresu i powiedział, że ma informacje o swoich bliskich. Okazało się, że jego wujek z Polskiej Akademii z Warszawy prowadzi stronę genealogiczną, internetową. I było tam wiele historii e, różnego rodzaju po księżach. Między innymi jego, jego krewny był ksiądz, który założył parafię w Przemekdarii. E, była zakonnica, która pracowała w San Francisco, w regionie, w którym w ogóle nie było wtedy Polaków. E, i na przykład jego, jego, jego pradziadek tego chłopca był umieszczony w Chicago, w kościele świętego Michała, dzięki czemu później w kolejnym pokoleniu dzięki metyce sztuk, którą on miał, mogła wyjechać do tak? Więc tam te historie nie powtarzamy i trafiliśmy też naprawdę no, były takie przypadki może nie liczne, gdzie tych historii nie trzeba było przerywać i ciągnąć zajęty, mówiąc yy, czyli czy otwierać szuka gdzieś głęboko, się nie to były try nie liczne oczywiście, ale, ale, ale takie też były. Tak? Więc ta amerykańska historia i, i ten powiec to w moje doświadczenie akurat takie pozytywne pragi. Chciałam zapytać Chciałem tak też Panią kurator wystawy, kiedy w pani po głowie chyba. Zaiskrzyła tak, myśl, żeby stworzyć takie wspaniałe właściwie przedsięwzięcie, jakie jest i wystawanie i całe otoczenie, te wszystkie rozkłady, spotkania. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Znaczy, hmm, wszystko chyba się zaczęło od spotkania z tymi listami, bo ci Państwo którzy byli na wystawie wiedzą, że jakby, trudno jakby. Trudno im się oprzeć tak, to są zwykle to są takie intymne.. Bezpośredniej treści, wywołującej się na taki no, uniwersalny odczuć emocji. Zresztą pamiętam, że Małgorzata Szein, zapytana podczas jednego ze spotkań, współtowarzyszących w wystawie o najważniejszą książkę, jaką w życiu przeczytała, to ona powiedziała, że, że te listy, to była najważniejsza lektura. Tak, to jest tak, o Island, o tej większej stacji przyjściowej. Myśmy później ze studentami. Kilka lat temu zrobiłem uh, takie zajęcia, które się nazywały narracje migrantów uh, i na tych zajęciach um, analizowaliśmy uh, zarówno te listy, czy znaczy, zostawiliśmy te listy z narracjami uh, pisanymi po 50 a następnie postu latach tak? i chcieliśmy zobaczyć, czy um, są jakieś titroby wspólne, czy też są jakieś duże różnice w opowiadaniu o doświadczeniu migracyjnym uh, uh, w różnych kontekstach historycznych uh, i geograficznych. I to, co nas uderzyło, to chyba to, o czym mówiła teraz Joasia też, że mimo oczywistych, oczywistych różnic historycznych, że wiele tych wątków motywów było i takich Można je było przełożyć na własne tysiące wiem, raz na dwa kontynenty Brytanii, czy na, na wii, e, to, co oglądamy dzisiaj na, na, na ekranach, w internecie, w odniesieniu do od tych osób próbują zaznaczyć bezpieczeństwo i lepszego życia tutaj u nas w Europie, ale też ten pomysł było, wynikał z, z frustracji, z pracy z Centrum Badań Pracy, znaczy nie, nie praca z Centrum Pracy, bo wówczas ale różnego rodzaju przedsięwzięcia, które próbowaliśmy robić, rozmawiać z ludźmi na temat migrantów i uchodźców i w pewnym momencie żeby cały czas mówimy o tych migrantach i uchodźcach, jako oni nich, tych innych a, a przecież my też w całej naszej drugiej historii wielokrotnie byliśmy migrantami i uchodźcami. gdzieś ta pamięć nam umyka, jest gdzieś sama zana i warta. no i to był właśnie taka to to inspiracja tutaj do całego projektu do Nie wiem czy jeszcze, jeszcze możemy, czy jeszcze bo ja też z tych wszystkich waszych doświadczeń, jeszcze było też coś takiego, bo było tylko taka kontywność. Było też, były też takie sytuacje, wydaje mi się, że z tą pamięcią z cyklistami, z tym wiecie, ci ludzie nie bardzo wiedzieli, co zrobić dalej. Pamiętam jak Marcin, który tutaj siedział, a właściwie się nie opowiadali, no właściwie znalazło się, wydaje się, że znalazło się, jakby się nawet wyjaścowało ja list. Ale uwagi, ja wrażenie, że jak w końcu Że była to to się jakoś też zmieniała tych opowieści. Ale właśnie w takim dalszym ciągu, to jeszcze chciałam powiedzieć, że ciekawy dalszy ciąg ma historia, którą znalazł Alex. Bo Alex, szukając w internecie śladów, właśnie tego z znalazła nazwiska, właściwie adresy potomków, którzy teraz mieszkają w Stanach. I jest. Te adresy są aktualne. I e, gdy ja odwiedziłam już na jakimś czasie właśnie tych ludzi, e, stwierdzili, że napiszą ten list. Napiszą ten nic. Ja prawie ja przyjechałam że chcą ten list napisać. I ten list jest bardzo krótki. Ju po prostu tak, że tutaj wnukam do niego, ostatni drzejący, chce nawiązać kontakt, Napisz się. To, to właściwie było wszystko. Ta list... E, właśnie dyktowali po polsku, ale wnuczka miała ja potem przetłumaczyć na angielski e, chcieli ten list wysłać. Zobaczymy co będzie dalej. Mam z nimi kontakt. E, będzie... no zobaczymy, poczekamy. Być może odpiszą. Aha! Jeszcze jedną, jedną rzecz, która to, to stwierdzi, że głową tego listu to będzie zdjęcie na kropka, czy do niego, który jest właśnie tutaj. To, to zdjęcie na to. Jest taki dowód na to Pan Pani był, e, e, był nadawcą listu, który pojawił się w książce Kuli e, i w momencie, kiedy odnalazłam tę jego rodzinę e, w terenie, to oni w ogóle nie pamiętali o tym, że on był w stanach i w ogóle nie wiedzieli, że muszę wysłać, Ponieważ jego ekranie znajduje się obok miejsca, gdzie ta rodzina obecnie mieszka. No i wspólnie z nimi. Dopiero udało nam się odnaleźć, jakby odzyskać tą ich własną nawet pamięć w tych rodzinnych migracjach. No i właśnie znaleźliśmy w listach pasażerów informację, że one na tych stanów popłyną na pewnie raz, a dwa razy co tam tych taka, to była jednak wielka podróż, a on wszystko do swojej z siebie też pobiecka. Może jeszcze w tym zakończeniu powiem, że dla mnie to było bardzo ujmujące ta historia, którą wydarzyła e, e, e, się w Jogi z panem architewczem Likowskim, mnokiem Antoniego. Bo oni wtedy zagrali dokładnie z 25 lat wcześniej traktaków. E, w większości te były pisane przez niepiśniennych chłopów, czyli były dyktowane e, tak zwanej pisemnikom. I tutaj Jona, która przyjmowała do Miasta pani dziennikarka, dokładnie do te samej ja lądzie wystąpiła, tak oni posadzili pani kartkę i kazali jej pisać. I, e, i umująca była ta cała treść, bo tam powtórznie też się sprowadzała do tutaj jest wnowu, ostatni żyjący i poszukuje kontaktu i właściwie biora dopiero się skręcała, nie? Żeby po coś dzień napisać, ale to, to koniec. I lista e, bardzo często pojawi się o tym, że. Podam życzeniu zdrowia i wymienieniu wszystkich krewnych znajomych, których trzeba pozdrowić, jest treść pod Więcej nie mam co pisać. i To formuła. To formuły otwierające list i formuły zamykające list. bardzo często taką formułą właśnie było: Więcej nie mam nic do pisania. I oni w taki podobny trochę sposób ten, ten list sformułowali, ale pan to mógł do niego, stwierdził, że jest gotów wjechać do tej ameryki. Że jest też dość wiekowy, ale powiedział, że jak, jak odpiszą, on mówi: To mi jak Może on pojadą, przyjadą, może no, ja pojadę. A żona mówi: A jakiś kapelusz masz? To aż taki to trzeba groszy, proszę państwa. To ja może się tak naprawdę na koniec już nie wiem, ale w zbiorze reportaży, które przygotowujemy, znaczy cała księżkę, będzie podsumować projekt tak, z tymi pletami. Reportaż otwierający autorstwa. Misji Jorzewskiej, która pan się była w środku, który się nazywa Przejściowe zaćmienie i pokazuje naszą pracę terenową od Jan z niebiem do Moja Babcia. Moja babcia obudziła się w stanach samorzony w amerykańskie w i przez dostanie się do wojska. I ten reportaż bardzo ładnie moim zdaniem pokazuje, jak my bo przypominamy sobie. Ta ostatnia strona się dzieje w zakładzie. Mi się to bardzo dziwnie docierała. Tu się się zakładzie kanijarskim, i na w pewnym momencie m, pani właścicielka e, e, mówi: e, To pani łączy dyrektywę i nagrywa list. Tak? Syn e, ona wraz z mączkiem umijającym polnizm, z Kropkowskich, <grybki> takich Kropkowski tak, prawie, tak, tak, poszukuje kredy, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Na co mąż mówi: Nie no, damela, po co się w ogóle to, co to z tego wyróżnia? Ona mówi: no, ja nie wiem, wystawa o tym, co poznaję książkę z tego, może ktoś się znajdzie. Ciekawi jesteśmy ciągów dalszych, hmm. I, i, I pewnie jeszcze nie posłyszymy. Czy będziecie nawet swoją stronę prowadzić? Czy można to tak, tak co? Bardzo dobrze, To jest nasz um, e, wirtualny dziennik terenowy, czyli nasz fanpage. E, Chcę przypisać odzyskiwanie e, pamięci. E, jeżeli Państwo są zwolennikami chronologii, to proponuję zacząć właściwie cały czas w terenie, w terenie, w tej w tam no i No w tym w tym się ukaże w książka, w terenie, w terenie, w się w wszystkich w autorów. Dziękuję. Tak, w terenie, wszystkich siedzących w Dziękuję. Chyba